HISTORIA ŻYWA Pierwsze lata odrodzonej w 1918 roku Polski to walka o granice, powstrzymanie nawały bolszewickiej, stworzenie, jak napisał Stefan Żeromski, z trzech nierównych połówek jednego państwa. Niezależny byt polityczny odzyskaliśmy, gdy praca nad naszą samodzielnością gospodarczą dopiero była słabo zapoczątkowana. Stąd wynikły dla nas duże trudności gospodarcze w zaraniu naszego życia państwowego. Zarówno prowadzenie wojny w epoce 1918-1920, jak i przeprowadzenie reformy walutowej 1924 25 wymagały wielkich wysiłków i ofiar na polu życia gospodarczego. Niemniej w jednym, jak i w drugim wypadku sprostaliśmy zadaniu dzięki własnym siłom naszego społeczeństwa. Dziś opowieść o Władysławie Grabskim, ojcu polskiego złotego, który to złoty, zdaniem wielu historyków, był dla państwa równie ważny jak Bitwa Warszawska, oraz o Eugeniuszu Kwiatkowskim, twórcy Gdyni i niezależności gospodarczej naszego kraju, którzy z owych trzech połówek wtedy Polskę składali. Jak i dlaczego? Idą czasy, których znamieniem będzie wyścig pracy, jak przedtem był wyścig żelaza, jak przedtem był wyścig krwi.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 Sądzę, że warto zacząć od przypomnienia wyzwania, przed którym dzisiaj stoimy. Mamy do omówienia 100 lat, bowiem Władysław Grabski urodził się w lipcu roku 1874, a Eugeniusz Kwiatkowski zmarł w sierpniu roku 1974. Niemniej centrum ich osiągnięć, ich dokonań życiowych wiąże się głównie z okresem II Rzeczpospolitej, z tym dwudziestoleciem, z którego jeżeli jesteśmy dumni, a wielu z nas jest, ja na pewno do tej grupy się zaliczam, to na pewno powody do tej dumy związane są z tymi dwoma nazwiskami. To są przecież ludzie, którzy stworzyli podstawy materialnego funkcjonowania, odrodzonego w bardzo trudnych warunkach państwa polskiego. Żeby jednak ono mogło się odrodzić, potrzebny był wysiłek polityczny, społeczny i militarny. I stąd łączenie rozmaitych funkcji, funkcji gospodarczych, funkcji zarządczych w instytucjach ściśle ekonomicznych, gospodarczych z funkcjami politycznymi, tak jak to właśnie w przypadku obu naszych dzisiejszych bohaterów miało miejsce. Władysław Grabski urodził się 7 lipca 1874 roku w Borowie koło Łowicza. Przyszły polityk narodowej demokracji, ekonomista i historyk, minister skarbu oraz dwukrotny premier II Rzeczpospolitej, autor reformy walutowej pochodził z ziemiańskiej rodziny. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie wyjechał na studia historyczne i ekonomiczne do Paryża, na Sorbonę. W kolejnych latach przebywał także w hale, gdzie poświęcał się studiom rolniczym. Do powrotu do kraju w 1897 roku zmusiła go śmierć ojca, osiadł w rodzinnym majątku w Borowie, no i tam zajął się działalnością gospodarczą, społeczną, naukową. Czy wydarzyło się coś, co zmieniło... Jego przyszłe życie, że stał się także znanym politykiem i reformatorem Polski. Władysław Grabski był 14 lat starszy od Eugeniusza Kwiatkowskiego, a więc był już człowiekiem dojrzałym zanim nastał XX wiek. To też jego droga do tej roli, wielkiej politycznej i gospodarczej roli w II Rzeczpospolitej, dłuższa niż Eugeniusza Kwiatkowskiego, prowadziła przez zaangażowanie polityczne na bardzo ważnych, eksponowanych stanowiskach w polskim ruchu niepodległościowym. Urodził się w rodzinie o bardzo bogatych tradycjach rycerskich sięgających średniowiecza. Rycerze z Grabi na Kujawach są zapisywani w kronikach od XIV wieku co najmniej. Na Sorbonie, no niemal dokładnie kiedy była tam Maria Skłodowska Kiri, 1892-95, pisze swoją pierwszą pracę historyczną poświęconą sądowi Sejmowemu roku 1828, a potem szybko podejmuje studia bardziej o charakterze ekonomicznym, związanym przede wszystkim z agronomią, chęcią podniesienia poziomu i lepszą organizacją życia gospodarczego wsi polskich chłopów, by mogli obronić się i przed zacofaniem narzuconym przez system zaborczy perspektywą wynarodowienia, na którą wciąż liczyły władze zaborcze rosyjskie, to wszystko znajduje się u podstaw działań, które podejmuje z niezwykłą energią Władysław Grabski, kiedy wraca do kraju. Organizuje pierwszą fabrykę spółdzielczą, drugie na ziemiach polskich, kółko rolnicze Podłowiczem, jedną z pierwszych spółdzielni mleczarskich. Sytuacja, jaka nastaje z chwilą wybuchu rewolucji w 1905 roku, w Cesarstwie Rosyjskim i Królestwie Polskim do niego dołączonym, Pozwala przejść z takiej działalności społecznej, de facto opozycyjnej, do działalności politycznej. Car zgadza się na zorganizowanie wyborów do Dumy, czyli do pierwszego w historii Rosji parlamentu. I Władysław Grabski przez trzy kadencje jest wybierany do Dumy rosyjskiej jako jeden z posłów polskich związanych z narodową demokracją. Próbuje reprezentować polskie interesy. Popiera odezwę wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza w 1914 roku z chwilą wybuchu pierwszej wojny. Odezwę zapowiadającą jakąś mglistą, ale jednak szansę odbudowy państwa polskiego przy Rosji. I Wtedy angażuje się w nową formę działalności Komitet Narodowy Polski, funkcjonujący w Piotrogrodzie od 1914 roku, a potem w następnym roku Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego. Jeśli spojrzeć na tę działalność bardziej szczegółowo, to zobaczymy tam taką ilość przedsięwzięć, instytucji. W których zasiada, które organizuje od zera Władysław Grabski i tak będzie do końca jego życia, że po prostu podziwu mi nie starcza, żeby zrozumieć jak ten człowiek mógł tak wiele pracować. Trudno mi znaleźć drugi w XX wieku przykład podobnego tytana pracy społecznej i politycznej i gospodarczej dla dobra wspólnoty. Nawet w najbardziej demokratycznej, nawet w najbardziej wolnej republice, dopóki trwa panowanie kapitału, dopóki ziemia pozostaje własnością prywatną, państwem zawsze rządzi niewielka mniejszość. Po wybuchu rewolucji październikowej Władysław Grabski wrócił do królestwa i tu został aresztowany przez Niemców i osadzony w twierdzy modlińskiej, więc życie nie oszczędzało mu niespodzianek i emocji. Ale tuż po odzyskaniu niepodległości rozpoczął dość aktywną działalność państwową jako prezes Głównego Urzędu Likwidacyjnego, takiej instytucji, która zajmowała się rozwiązywaniem kwestii Zobowiązań finansowych z czasów wojny wszedł w skład polskiej delegacji na konferencję wersalską. Kariera Władysława Grabskiego jako głównego, by także rzec, rzeczoznawcy, i polityka jednocześnie w sprawach finansowo-gospodarczych II Rzeczpospolitej zaczyna się jeszcze zanim. Niepodległość pełna nadejdzie, bo zwolniony w październiku 18 roku z owego więzienia niemieckiego, kiedy już zaczęła się sypać druga Rzesza i Cesarstwo Austro-Węgierskie, wchodzi do rządu tworzonego jeszcze przez Radę Regencyjną w październiku również 1918 roku na stanowisko ministra rolnictwa. Później będzie pełnił przez wiele lat w różnych gabinetach już drugiej Rzeczpospolitej niepodległej obowiązki ministra skarbu, dwukrotnie premiera. Czy już wtedy planował reformę walutową, będąc ministrem skarbu? Reformę, o której myślał przecież w bardzo trudnych dla Polski czasach wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Wtedy też stanął na czele poza parlamentarnego rządu. Tak, przypomnimy, że funkcję ministra skarbu objął najpierw w grudniu 19 roku w rządzie Leopolda Skulskiego, rządzie, który upadł w czerwcu roku następnego z chwilą no, wyraźnego już zagrożenia Polskiej ofensywą bolszewicką na progu lata 20 roku. Wtedy właśnie otrzyma tekę premiera jako szef ponadpartyjnego czy poza parlamentarnego gabinetu. Który miał zorganizować wysiłek całego społeczeństwa na rzecz ocalenia odrodzonej Rzeczpospolitej przed zagładą, która od wschodu nadciągała. 30 czerwca 2020 roku wygłaszając swoje expose jako nowy premier Władysław Grabski znalazł miejsce, mimo, że najważniejsza była w tym momencie na pewno obrona przed bolszewikami, sprawy militarne. Znalazł miejsce na sprawy takie jak konieczność szybkiego przeprowadzenia reformy rolnej i powołania banku emisyjnego. Tak, już wtedy myślało Złotówce na miejsce wcześniej funkcjonujących walut państw aborczych i przekształcenia jej w fundament odrodzenia polskiej gospodarki. Ale jednak wtedy, w lipcu roku 20 nie było to dane, bo presja wydarzeń z frontu bolszewickiego, zbliżającego się prędkimi krokami do Warszawy, nie pozwoliła na skupienie się na pracy gospodarczej. I Grabski jedzie w najtrudniejszą misję swojego życia. Tę, którą obserwowałem jako historyk najdokładniej, bo interesuje się właśnie szczególnie tymi zagadnieniami. Grabski jedzie na konferencję aliancką do SPA w Belgii. Prosi o pomoc państwa zachodnie dla zagrożonej przez bolszewicką ofensywę Polski. I tam zostaje upokorzony w sposób straszne. Śledziłem to w archiwach brytyjskich, zmuszając go do ustępstw w tak ważnych sprawach jak granica polsko-czechosłowacka. Przypomnę, że Czesi zajęli zbrojnie wtedy. Śląsk Cieszyński i Polska musiała się z tym pogodzić. W takich sprawach jak kwestia postawienia znaku zapytania przy Lwowie, a także przy Wilnie, czy będą to polskie miasta, czy raczej ukraińskie i litewskie odpowiednio. Cały szereg innych ograniczeń próbowano narzucić wtedy polskiemu premierowi, a on w imię znalezienia choćby minimum gwarancji pomocy ze strony państw zachodnich dla Polski, wtedy walczącej o przeżycie po prostu, przyjął te warunki. I to kosztowało go strasznie dużo, także w Polsce, bo kiedy wrócił do Polski Józef Piłsudski jako naczelnik państwa, odciął się całkowicie od tych ustępstw, na które zgodził się Grabski. Opinia publiczna bardzo go za to krytykowała, a on przyjął w całości odpowiedzialność za te ustępstwa i uznał, że skoro społeczeństwo odrzuca je, musi podać się do dymisji. Jego pierwszy rząd trwał więc krótko, upadł w dramatycznych okolicznościach lipca roku 20, kiedy bolszewicy stali już u wrót Warszawy. Ale jednak to poświęcenie dla sprawy polskiej, wtedy wykazane, i energia pomysłów sprawiły, że z usług Władysława Grabskiego, jako najwybitniejszego specjalisty, kolejne rządy nie będą rezygnowały. Historia żywa. O budowaniu gospodarki II Rzeczypospolitej mówi profesor Andrzej Nowak. O nam zostało nas miłości pierwszej, ze schnięte liście i niewiat, co mi po pierwszy, pomnienia co nie szlą, I anioł Władysław Grabski został premierem po raz drugi w latach 1923 25 To był jedenasty rząd Polski niepodległej. Rządy zmieniały się jak rękawiczki, więc można by rzec, że to był długi okres sprawowania władzy i to dzięki temu udała się reforma monetarna. Przekonał parlament, że to ma sens w dniach ciężkiej hiperinflacji, kiedy w ciągu Dnia zmieniano kursy wielokrotnie, a ranna pensja okazywała się wieczorem zdolna do zakupu 1 dziesiątej tego, co można było zrobić rano. To prawda, ale w tym okresie pomiędzy dwoma rządami Władysława Grabskiego warto zwrócić uwagę na to, jak czynny był to człowiek, jak pełne ręce i umysł miał pracy niesłychanie wydajnej dla milionów konkretnych ludzi. Powiem, kiedy skończyła się wojna polsko-sowiecka pokojem w Rydze w marcu 21 roku, to Władysław Grabski objął stanowisko nadzwyczajnego komisarza rządu do spraw repatriacji Polaków z Rosji Sowieckiej. Setki tysięcy ludzi przez tę repatriację wtedy przechodziło i uratowało się z bolszewickiego piekła dzięki systemowi organizacyjnemu, który stworzył. Jednocześnie setki tysięcy ludzi w Polsce także Korzystało z jego pracy jako dyrektora Polsko-Amerykańskiego Komitetu Pomocy Dzieciom. Dystrybuował ów komitet pomoc nadchodzącą głównie z Ameryki, od przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Herberta Hoovera, któremu na pewno dużo bardziej niż Woodrow Wilsonowi należą się pomniki w Polsce. To są właśnie przykłady działalności pozarządowej, pozapartyjnej. Zresztą to jest czas, kiedy Grabski odsuwa się od narodowej demokracji po zamordowaniu Prezydenta Narutowicza, którego bardzo szanował, Grabski będzie mógł tym lepiej odgrywać rolę polityka pozapartyjnego i ponadpartyjnego w okresie tworzenia jego drugiego gabinetu. Przypomnijmy, że Grabski jest ministrem skarbu w rządzie Władysława Sikorskiego w 2023 roku, później u Wincentego Witosa także w 2023 roku. To są wszystko miesiące dojrzewania. Koncepcji, które będą niezbędne, żeby w błyskawicznym tempie, kiedy wreszcie powstanie rząd Władysława Grabskiego w końcu 1923 roku, zrealizować tę gigantyczną reformę skarbu, powołanie Banku Polskiego, uratowanie stanu polskich finansów. Pierwszą decyzją Grabskiego... Na stanowisku premiera w tej dziedzinie istotną decyzją była rezygnacja ze współpracy z Komisją Międzynarodowych Finansistów pod przewodnictwem Hiltona Younga, która chciała wymusić na Polsce rozmaite działania finansowe niszczące de facto dla polskiej gospodarki. Grabski chciał, żeby Polska stanęła na nogi o własnych siłach, wspierana tylko pożyczkami które będą zaciągane na takich warunkach, jakie Polska będzie mogła zgodnie ze swoim interesem, a nie kosztem swojego interesu spłacić. Ta pełna wyrzeczeń polityka podatkowa, polityka wprowadzania monopolii spirytusowego, solnego, zapałczanego, którą wtedy wprowadza Grabski w 2024 roku, to wszystko pozwoli efektywnie przeprowadzić jego wielki plan powołania Banku Polskiego. Ten moment przychodzi 28 kwietnia 24 roku, kiedy pojawi się nowy polski złoty równy wartością frankowi szwajcarskiemu. Od tego parytetu z frankiem szwajcarskim przeszedł do rzeczywistego parytetu z tą stabilną walutą Władysław Grabski z chwilą uruchomienia polskiej złotówki. Niełatwo było ją obronić, bo wybuchła wtedy wojna handlowa, gospodarcza, którą wypowiedziały Polsce Niemcy. Już nie zobowiązane do utrzymywania klauzuli najwyższego uprzywilejowania w handlu z Polską, Niemcy próbują zniszczyć wtedy gospodarkę polską. Tylko najwyższym trudem udało się Grabskiemu ocalić złotówkę w 25 roku przed tą niezwykle agresywną polityką gospodarczo-finansową ze strony państwa niemieckiego, ze strony Republiki Weimarskiej. Warto przypomnieć, że kapitał zakładowy Banku Polskiego wynosił 100 milionów nowych złotych. A jego akcję nabyło 176 tysięcy osób, często traktując to właśnie jako gest patriotyczny. Widać rękę Grabskiego i widać jednocześnie nastawienie społeczeństwa na chęć obrony własnej niepodległości, nie tylko już z bronią w ręku, ale właśnie z własną walutą w dłoni. Społeczeństwo rozumiało doskonale, jaka jest stawka powodzenia lub niepowodzenia. Wielkiego Planu Grabskiego i stąd to poparcie społeczne okazało się decydujące w owej wojnie toczonej w 25 roku przede wszystkim właśnie z Niemcami o przetrwanie polskiej gospodarki. Jest jeszcze jeden Grabski, o którym trzeba powiedzieć, brat premiera Stanisław i to dzięki niemu podpisała Polska Konkordat, co zawdzięczamy okresowi drugiego rządu. Grabskiego, Także została uchwalona dawno oczekiwana ustawa o reformie rolnej. Również powołano Korpus Ochrony Pogranicza. Kwestia konkordatu oczywiście budziła ogromne kontrowersje wtedy i po dzień dzisiejszy. Są tacy, którzy różnie oceniają zawartą wtedy przez Stanisława Grabskiego, brata Władysława, ściślej niż Władysław związanego z narodową demokracją. Konkordat ustabilizował relacje Polski ze stolicą apostolską. Wbrew żądaniom części kół politycznych Konkordat jednak sprawił, że nie zrezygnowano z zasady cywilnych ślubów. Religia katolicka nie stała się religią państwową w II Rzeczpospolitej. Kompromisowa natura zawartych wtedy porozumień ze stolicą apostolską jest czymś, co na pewno musimy docenić, podobnie jak inne działania, których symbolem jest wspomniane przez panią powołanie Korpusu Ochrony Pogranicza, bez którego ta granica wschodnia, bo głównie chodziło przez o granicę wschodnią, nie mogłaby w ogóle utrzymać się. Tak była naruszana często przez zorganizowane i wspierane przez bolszewików bandy przemytniczo-szpiegowskie. To wprowadzenie kopu sprawiło, że nie tylko złotówka była czymś pozwalającym myśleć o II Rzeczpospolitej jako o normalnym, stabilnym państwie, ale właśnie granice, które już można przechodzić tylko za zezwoleniem władz tego państwa, a nie jak się chce, kiedy chce i kto chce. Ale nadszedł ten dzień, 13 listopada 1925 roku. Władysław Grabski podał swój rząd do dymisji. Jak to się stało, że... Spadł z piedestału. To była konsekwencja niezwykle niestabilnej sceny politycznej. W warunkach konstytucji marcowej, wielości partii funkcjonujących w Sejmie i niezwykle gwałtownej walki politycznej między prawicą a lewicą w ówczesnym Sejmie. To wszystko powodowało, że utrzymanie rządu, który świadomie chciał dystansować się od tej walki, jednoczyć wysiłki Polaków niż opowiadać się za jedną ze stron tego wewnętrznego konfliktu, funkcjonowanie takiego gabinetu było cały czas zagrożone przez temperaturę tej walki, zarówno na Lewicy jak i na Prawicy. Lewica twierdziła wtedy w 1925 roku, za upadkiem rządu Grabskiego stały interesy wielkich przemysłowców. Druga strona ówczesnego konfliktu politycznego, czyli prawica oskarżała Władysława Grabskiego o uleganie naciskom lewej strony Parlamentu Polskiego. To właśnie ostry podział polityczny, no niestety, który znamy i dzisiaj powoduje, że gabinet Władysława Grabskiego zasadniczo propaństwowy skazany został na dymisję. Władysław Grabski mógł być potrójnym premierem, bo prezydent Wojciechowski w maju 1926 roku chciał zaproponować mu powierzenie misji utworzenia kolejnego rządu. Tym razem nie zgodził się Józef Piłsudski. Dlaczego? Piłsudski nie miał zaufania do nikogo, kto nie był jego podwładnym. A Grabski, co tu dużo mówić, nie krytykował Piłsudskiego tak ostro jak jego brat, jak narodowa demokracja, ale za zbawcę Polski w każdej dziedzinie go nie uważał. Na pewno nie był człowiekiem Piłsudskiego, dlatego to nie Grabski, ale wierny wykonawca pomysłów marszałka. Także zresztą znakomity działacz państwowy, kontynuator wielu reform Grabskiego, Kazimierz Bartel, stanął ostatecznie na czele rządu, który przez wiele lat będzie służył dobru Polski, nie marnując wcale tego, co zrobił wcześniej Grabski. Zresztą Grabski umiał się zdobyć jak najbardziej na uznanie dla tego, co robili jego następcy, w szczególności dla wicepremiera, Eugeniusza Kwiatkowskiego i jego projektów gospodarczych. Władysław Grabski znalazł się poza polityką, zajął się pracą naukową. Do śmierci w 1938 roku pisał, był także rektorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, założył też Instytut Socjologii Wsi. Buntujemy się i protestujemy przeciwko temu wszystkiemu, co nam zostawiły zabory i co nam zostawiła stuletnia niewola. A w oczach widzimy zupełnie inną, nową, wielką, potężną Polskę. Jeżeli mamy ją tworzyć, musimy posiadać środki finansowe i musimy je umieć wprowadzić głąb społeczeństwa polskiego. Nasz drugi bohater, Eugeniusz Kwiatkowski, to inżynier. Człowiek, którego nazywano menedżerem, fajterem, a nawet poetą na posterunku gospodarczym. O idei uprzemysłowienia mówił barwnie i ze swadą. Dokonał rzeczy wydaje się niemożliwych, to jemu zawdzięczamy port w Gdyni, gospodarkę morską, centralny okręg przemysłowy. Czy Kwiatkowski i Grabski to dwie pokrewne dusze? Eugeniusz Kwiatkowski jest symbolem tego wysiłku, oczywiście w pojedynkę nie mógł osiągnąć tak wielkich celów jak budowa portu w Gdyni, czy budowa ponad 20 niezwykle ważnych zakładów przemysłowych składających się na centralny okręg przemysłowy. Niemniej jego pasja, jego energia, jego zdolności organizacyjne, menedżerskie właśnie sprawiły, że ten wysiłek był skuteczny, że wysiłek tysięcy ludzi, znów wspierany patriotycznym entuzjazmem, nie został zmarnowany, tylko zostawił coś trwałego, bo przecież część tych zakładów COP-u pracuje do dziś. Gdynia nadal jest ważnym portem, także czeka na odrodzenie, na lepsze czasy w XXI wieku, ale to, że że w ogóle jest ta infrastruktura. To jest dowodem trwałości osiągnięć Eugeniusza. A zaczynał skromnie, bo na dalekiej prowincji galicyjskiej, niedaleko historycznego zbaraża, zresztą tego samego zbaraża, gdzie dorastał Ignacy Daszyński. I to właśnie, że w cieniu Ruin tego sienkiewiczowskiego zamku dojrzewał młody Eugeniusz z myślą o, o wielkich zadaniach patriotycznych, które przed nim się otwierają jako młodym chłopcem. Wychowanie odebrane najpierw w gimnazjum imienia Franciszka Józefa Welwowie, a potem w znakomitym naprawdę zakładzie wychowawczym ojców jezuitów w Chyrowie. Do tej szkoły, przypomnijmy, chodzili Jan Brzechwa i Kazimierz Wierzyński, Adam Styka. Ta edukacja naukowa i patriotyczna jednocześnie jest kontynuowana dalej przez Eugeniusza Kwiatkowskiego na studiach na Wydziale Chemii w Lwowie. Ostatecznie ta nauka zostanie ukończona w Monachium w 1912 roku, gdzie uzyska dyplom inżyniera chemii, ale jednocześnie była to także działalność w Organizacjach Konspiracyjnych Polskich w Zecie. A później w Zarzewiu, przypomnę ta pierwsza organizacja utworzona pod patronatem Ligi Narodowej, Narodowego Skrzydła Polskich Grupowań Politycznych końca XIX wieku, ewoluowała stopniowo w kierunku bardziej nieprzychylnym Niemcom, w kierunku tej nowej formacji zarzewiackiej, organizacji młodzieży niepodległościowej Zarzewie i później w stronę czynu zbrojnego polskich drużyn strzeleckich i formowania. Legionu Wschodniego w sierpniu roku 1914. Legionu, który nie dojrzeje do pełnej formacji wojskowej inaczej niż te Legiony formowane w Krakowie. Ale przecież Eugeniusz Kwiatkowski dołączy do tego czynu niepodległościowego także z bronią w ręku. Przystępując w 1916 roku do Biura Werbunkowego Legionu w powiecie Chełmskim, a później w następnym roku do Polskiej Organizacji Wojskowej Konspiracyjnej POW. To przeniosło go już ostatecznie od narodowej demokracji, która inspirowała początki jego politycznej drogi do obozu Piłsudczykowskiego, z którym już zostanie związany. Ale wydawało się, że raczej będzie menedżerem, że nie zostanie człowiekiem, który będzie uprawiał politykę na najwyższym szczeblu, bo przecież w trakcie I wojny światowej pełnił funkcję zastępcy dyrektora gazowni lubelskiej. Jako docent wykładał chemię węgla kamiennego i gazu na Politechnice. Podjął także pracę w Państwowej Fabryce Związków Azotowych w Chorzowie. Był zresztą zaprzyjaźniony ze swoim wykładowcą z Politechniki Lwowskiej, z Ignacym Mościckim i okazało się, że obaj panowie doprowadzili do rozkwitu właśnie fabryki w Chorzowie, fabryki związków azotowych, kiedy okazało się, że personel niemiecki zabrał całą dokumentację, wywiózł personel techniczny. Obaj szybko dali sobie radę. Tak myślę, że największe osiągnięcie, które wiążemy z postacią Eugeniusza Kwiatkowskiego to jest właśnie udowodnienie tym, którzy chcieli przekonać świat, iż polnisze wirtschaft oznacza właśnie tę stereotypową niezdolność Polaków do zorganizowania czegokolwiek, do wyprodukowania czegokolwiek. Druga rzecz pospolita nie jest symbolem byle jakości, tylko jakości przemysłowej. I właśnie Królewska Huta, jak wtedy nazywany był Chorzów, i państwowa fabryka związków azotowych, tam funkcjonująca, była pierwszym polem bitewnym w tej walce o dobre imię polskiej przedsiębiorczości w II Rzeczpospolitej. Tak jak pani powiedziała, próbowano zniszczyć tę fabrykę, a jednak Mościcki przy pomocy zastępcy dyrektora do spraw technicznych, czyli właśnie inżyniera Kwiatkowskiego, potrafił nie tylko utrzymać, ale rozwinąć produkcję w Hucie Królewskiej. I uczynić z niej jedną z wizytówek przemysłu polskiego. Doświadczenia zbierane przez Kwiatkowskiego na tym stanowisku, pod skrzydłami przyszłego prezydenta Rzeczpospolitej, profesora Ignacego Mościckiego, ale i wcześniej, kiedy w 1920 roku stanął na czele sekcji chemicznej Głównego Urzędu Zaopatrzenia Armii, te wszystkie doświadczenia zbierały się na szkołę menedżerską. To wszystko zaczyna czynić. Z Eugeniusza Kwiatkowskiego jedną z oczywistych kandydatur do pozycji ministra w momencie, kiedy po zamachu majowym w 1926 roku nowym prezydentem zostaje właśnie Ignacy Mościcki i wskazuje w Eugeniuszu Kwiatkowskim doskonałego kandydata do stanowisk w zarządzie gospodarki państwowej. I tak obejmuje w 26 roku tekę ministra przemysłu i handlu w rządzie Kazimierza Bartla. Eugeniusz Kwiatkowski będzie tę tekę dzierżył przez blisko pięć lat. To właśnie wtedy przeprowadzi ów projekt, który zrośnie się z jego imieniem tak mocno, że wymawiając Gdynia myślimy o Eugeniuszu Kwiatkowskim niemal automatycznie. Pomysł na budowę portów w Gdyni był oczywiście starszy, wcześniejszy. Jeszcze przed wojną pierwszą inżynierowie myśleli o takim porcie. Tak, oczywiście politycznie pomysł nabrał sensu w momencie, kiedy Gdańsk nie został przywrócony Polsce, ale wskutek opozycji premiera brytyjskiego Davida Lloyda George'a został wolnym miastem i wtedy Polska chcąc uzyskać własny port no musiała znaleźć miejsce na to i przede wszystkim środki i energię, która by przekształciła pusty kawałek wybrzeża w Zatoce Gdańskiej w nowy, równoległy do Gdańskiego, a wkrótce silniejszy od Gdańskiego port pełnomorski. Te pierwsze działania jeszcze w pierwszej połowie lat dwudziestych no, nie były specjalnie efektywne. Polska dźwigała się dopiero z ruin pierwszej wojny światowej. Wystarczy powiedzieć, że w dwudziestym roku przeładowywano w Gdyni zaledwie dziesięć tysięcy ton towarów, a 6 lat później, kiedy kończył swoją działalność w rządzie Bartla Kwiatkowski, to już było ponad 3 miliony ton towarów. To właśnie z jego działaniem wiąże się stworzenie magistrali kolejowej wschód i kopalń śląskich do Gdyni, także powstanie Stoczni Gdyńskiej, tych dwóch sztandarowych elementów infrastruktury, bez której Gdynia nie miałaby żadnego znaczenia. No, oczywiście Polska nie miała wystarczających własnych środków finansowych, żeby kredytować tak wielką działalność inwestycyjną. Zdolność do pozyskiwania partnerów do współpracy była czymś, co Kwiatkowski posiadł w wyjątkowym zupełnie stopniu i to zarówno tych partnerów krajowych, jak i zagranicznych finansistów, którzy rozumieli, że z tej mąki będzie chleb, że z tego będą pieniądze. W 1930 roku, jakby na koniec tego pierwszego okresu działalności Eugeniusza Kwiatkowskiego, Polska wypływa przez Gdynię na te najszersze morza. Piłsudski i Batory, te dwa okręty stają się tutaj właśnie symbolami sukcesu polskiej inicjatywy gospodarczej, polskich ambicji. Ale potem następne wyzwanie, połączone z potrzebą podniesienia poziomu życia gospodarczego, rozładowania kryzysu społecznego na terenach znacznie gorzej rozwiniętych. To Kwiatkowski rozumiał dużo lepiej od niektórych współczesnych menedżerów. Tereny bardziej zacofane niedoinwestowane gospodarczo wymagają inicjatywy, która pobudziłaby rozwój tego regionu i temu służy inicjatywa Budowy centralnego okręgu przemysłowego. Jest też taki pogląd, że rozległością i rozmachem właśnie centralny okręg przemysłowy to największa koncepcja w naszej historii, że nikt przed Eugeniuszem Kwiatkowskim i jego współpracownikami takiej śmiałej koncepcji uprzemysłowienia Polski nie stworzył i że to rzecz ważna na skalę europejską. Czyli jednak COP nigdy nie. Gdynia. Myślę, że tu nie ma sensu spierać się co ważniejsze, czy święta wielkanocne, czy Boże Narodzenie. Przepraszam za to porównanie, ale jedno i drugie jest ważne dla życia II Rzeczpospolitej, dla rozwoju jej społeczeństwa i jej gospodarki. Nie wiem co bardziej podziwiać, gdy nie, czy COP, bo przecież COP ogłoszony właściwie w 1936 roku jako projekt sprawi, że w ciągu niespełna dwóch lat stanie ogromna huta stalowa wola, wtedy nazywana Zakładami Południowymi. Powstaną nowe zakłady przemysłowe silników samolotowych w Rzeszowie, produkcji samych samolotów w Mielcu. Zakłady w tylu ośrodkach, że aż trudno je wymienić. W Dębicy fabryka kauczuku, w Kraśniku fabryka amunicji. Znaczenie COP-u polegało chyba przede wszystkim właśnie na połączeniu czynnika gospodarczego ze społecznym. Chodziło o wyrównanie, o zniwelowanie różnic między Polską A i Polską B. Zaczęło się. Nad lufami dział krążownika ukazały się płomienie wystrzałów. Słyszeliście ich huk? A tuż... Po wybuchu II wojny światowej Eugeniusz Kwiatkowski opuścił Polskę wraz z rządem 17 września. Został internowany w Rumunii. Zgłosił tam swój akces do rządu tworzonego przez generała Władysława Sikorskiego w Paryżu. Ale tę propozycję odrzucono. Dlaczego? Niestety, jeśli określenie polskie piekło, którego bardzo nie lubię, ma gdzieś zastosowanie, to na pewno wtedy, do sytuacji po wrześniu 1939 roku i do tej masowej zemsty, jaką wykonywała ekipa Sikorskiego na ludziach związanych z sanacyjną Polską. Ubolewam nad tym, bo myślę także o tym z perspektywy samego bohatera naszej dzisiejszej rozmowy. Fakt, że został skazany na 6 lat bezczynności Człowiek tak niesłychanie pracowity sprawia, że czujemy niemal ten fizyczny ból, jakim było dla niego to internowanie. Mógł tylko przeżywać żałoby po śmierci syna, który zginął w kampanii wrześniowej i czekać, czekać na lepszy los. Ten lepszy los paradoksalnie wydawało się zaświecił, kiedy zwrócą się do niego komuniści. No właśnie, kończy się wojna do Rumunii, bo Kwiatkowskiego pojechał Jerzy Borejsza i zaproponował mu wejście do rządu jedności narodowej. Kwiatkowski się zgodził, co nim kierowało, że przeszedł na stronę komunistów, władzy ludowej. Kwiatkowski zgodził się wykonywać bardzo ważną, istotnie dla Polski funkcję delegata rządu dla spraw wybrzeża. Ta decyzja na pewno niełatwa, bo nie był nigdy sympatykiem lewicy, komunizmu. Była wyrazem jego poczucia odpowiedzialności za dobro państwa, poszerzenia obecności gospodarczej Polski nad Bałtykiem, no bo teraz do Gdyni doszedł jeszcze Gdańsk, Szczecin. I tak podjął się tej misji, tego zadania, którego podjął się w 1926 roku, wchodząc do rządu Kazimierza Bartla, budując Gdynię. Chyba w swojej politycznej naiwności nie docenił czysto manipulacyjnego charakteru oferty Jerzego Borejszy, któremu zależało po prostu na łowieniu znanych nazwisk, które by odgrywały rolę listka figowego tej władzy. Ale długo ta rola Kwiatkowskiego nie mogła trwać. W 1948 roku komuniści uznali, że przedstawienie skończone. Decyzją Józefa Cyrankiewicza został zwolniony i co najgorsze dla niego wysiedlony z wybrzeża. Ta jego decyzja o pomocy władzy ludowej została przez środowiska emigracyjne skrytykowana i właśnie w tej atmosferze żył jeszcze przez wiele lat do śmierci, do 1974 roku. Czy był zdrajcą? Nie, na pewno nie żył w atmosferze zdrady, bo żył w Krakowie, gdzie otaczany był przez elitę intelektualno-naukową, tego miasta szacunkiem, jako człowiek wybitnie zasłużony dla Polski, niezależnie od różnic politycznych, ideologicznych, które mogły Polaków dzielić, I ja pamiętam premiera Kwiatkowskiego i po prostu w funkcji dziadka odprowadzał swojego wnuczka do szkoły, do której i ja uczęszczałem i w ten sposób mogłem przyglądać się wielkiemu człowiekowi z perspektywy także opowiadań rodziców starszego pokolenia. Mogłem odbierać także tę atmosferę szacunku, która otaczała wybitnego człowieka w Krakowie. Oskarżenia na emigracji były żywe tylko i wyłącznie w roku 1945, 6, 7, 8, potem przycichnął, bo też rola polityczna Kwiatkowskiego jako zdobyczy łowcy znanych głów Jerzego Borejszy skończy się, nie będzie już istotna dla komunistów. W latach 70. w czasach Gierka, w czasach budowy portu północnego przesłano pierwszy projekt budowy tego portu Kwiatkowskiemu tuż przed jego śmiercią. Nagradzano go wtedy i honorowymi obywatelstwami miast na wybrzeżu i doktoratami honorowymi i orderami ze strony władzy gierkowskiego PRL-u. Ale trudno mieć o to pretensje, że te ostatnie zaszczyty Eugeniusz Kwiatkowski przyjmował. One mu się należały, należały mu się od prawdziwej, niepodległej Polski te zaszczyty, które rzeczywiście spadną na niego także pośmiertnie, już nadawane w trzeciej Rzeczpospolitej z wstęgą Orderu Orła Białego na czele.